Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejny odcinek Konglomeratu Podcastowego i będzie to odcinek, w którym opowiem wam co nieco o festiwalu filmowym Animator. No i jeżeli śledziliście nasze social media w ostatnim okresie, no to myślę, że część rzeczy, o których dzisiaj Wam opowiem już pewnie widzieliście, ale no, zgodnie z taką naszą tradycją po zakończonym festiwalu wypada złożyć relacje z imprezy, no i tak z nieskrywaną przyjemnością czynię. Animator w tym roku odbywał się w dniach od 5 do 13 lipca i była to bardzo długa i bardzo intensywna edycja tej imprezy. Sporo dłuższa niż chociażby w roku minionym i to była już 18 edycja tego festiwalu filmów animowanych. Tym razem hasłem przewodnim była Rotamina, chemia w nas... I zgodnie z hasłem przewodnim twórcy, którzy zgłaszali się chociażby w ramach Open Cola do naboru swoich filmów, byli zachęcani, aby spojrzeć w głąb nas, na poziom komórkowy, w głąb ciała człowieka, ale także można powiedzieć trochę w szerszy sposób na społeczeństwo jako też taką instytucję zatomizowaną, komórkową. No i zacznę od paru kwestii takich technicznych no bo wspomniałem już, że festiwal był sporo dłuższy niż chociażby w roku minionym ale także odbywał się w nieco innej przestrzeni co mam wrażenie, że całości wyszło na dobre dlatego, że tak jak w latach minionych sercem festiwalu i głównym punktem na jego mapie pozostawało poznańskie kino Muza, ale w przeciwieństwie do układu chociażby z minionego roku, reszta wydarzeń w mojej opinii była dużo lepiej skomunikowana, bo po prostu była bliżej. Oprócz kina Muza główne pokazy festiwalowe odbywały się w kinie Apollo, które od muzy jest dosłownie o przysłowiowy rzut beretem. Do tego mieliśmy pokazy na Starym Rynku w pasażu Jana Baptysty Quadro na takiej scenie pod chmurką, a raczej pod daszkiem. O tych pokazach też za chwilę Wam więcej opowiem a do tego były atrakcje w klubie festiwalowym Serce, też w pobliżu Starego Rynku a także w dwóch miejscach takich dodatkowych, czyli w Starym Browarze w Słodowni, gdzie miały miejsce chociażby pokazy VR oraz na Uniwersytecie imienia Magdaleny Abakanowicz, ale cała ta lokalizacja, to rozdzielenie festiwalu właśnie na te kilka miejscówek no jakby absolutnie nie przeszkadzało w czerpaniu z przyjemności z imprezy, a bliskość tych poszczególnych punktów była istotna, no bo jeżeli byliście na tym festiwalu albo nie byliście i chcecie się dowiedzieć, no to tak jak co roku cała impreza była nafaszerowana po prostu po brzegi atrakcjami niemalże od rana do wieczora, no i to, żeby się przemieścić szybko i sprawnie z jednego punktu na drugi, no to czasem potrafiło mieć znaczenie. Tak jak tu już od paru lat wiemy, jest w przypadku animatora, jest to nie tylko festiwal filmowy, ale także konkurs. Konkurs, w którym mamy kilka różnych nagród, ale jedną z takich bardzo medialnie rozpoznawalnych jest to, że animator jest także festiwalem, który skraca, jak to się mówi, drogę do Oscarowej nominacji, dlatego że jest jednym z takich festiwali, które dokonują wyboru, czy naboru filmów, które właśnie będą później mogły rywalizować o najważniejsze cały czas nagrody filmowe. No i ta część konkursowa, ona się składa tradycyjnie też z kilku różnych sekcji. Mieliśmy bowiem Open Call, pod hasłem oczywiście Rotamina, chemia w nas. Mieliśmy międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych, gdzie można było zobaczyć aż pięć różnych zestawów podzielonych na Zmysły i były to odpowiednio smak, dotyk, węch, wzrok oraz słuch. Przepraszam, sześć nawet, bo szósty zmysł także się tutaj znalazł. Mieliśmy konkurs polskich filmów animowanych, gdzie też było kilka zestawów do obejrzenia, konkretnie w tym przypadku trzy Konkurs filmów pełnometrażowych oraz międzynarodowy konkurs animowanych seriali. No, czyli, tak jak widzicie, ta sekcja konkursowa, tak jak to też w poprzednich latach bywało, była potężna. No i w sumie ja, tak jak i w poprzednich latach było, akurat z sekcjami konkursowymi nie miałem zbyt wiele do czynienia. Tak naprawdę można powiedzieć, że tylko znąłem, jeżeli chodzi o jakieś tam pojedyncze wybory z różnych sekcji. I tak miałem okazję zobaczyć zestaw trzeci w Międzynarodowym Konkursie Filmów Krótkometrażowych zatytułowany Węch. No i ja od razu się przyznam, że te pokazy konkursowe to ja już od pewnego czasu zawsze biorę jako takie mm, no, coś, co y, może zaskoczyć pozytywnie, może negatywnie i tak naprawdę ten zestaw był dla mnie trochę dyskusyjny w odbiorze, y, bo zaczął się bardzo mocno od y, y, niemieckiego y, filmu zatytułowanego Karotika. No i jeżeli kojarzy Wam się to z erotyką, czy z erotyką, no to Wasz trop jest słuszny, tak jak i y, y, będzie słuszny, jeżeli kojarzy Wam się z marchewką, bo w tym filmie będzie Będziemy mieli chociażby dosyć mocno seksualizowane marchewki, które będą odpowiadały czy będą prezentowały niespełnione marzenia erotyczne naszych bohaterów. Bardzo interesujący film i to nie tylko fabularnie, ale także wizualnie, bo to była taka animacja wykorzystująca jakąś modelinę, plastelinę. Super się to oglądało no i stanowił ten film ciekawy warzywny, warzywną klamrę z ostatnim filmem zatytułowany Kompost, który z kolei kręcił się wokół tematu rozstania się ze zmarłą bliską nam osobą, a po środku no zestaw był dyskusyjny były lepsze filmy i gorsze no i tradycyjnie już trafiłem na film, o którym nie mam pojęcia co sądzić, takim przykładem w tym zestawie był Body of a Shadow kolumbijska animacja, która była tyle interesująca formalnie, co ja bladego pojęcia nie mam, co tutaj twórczyni chciała nam w tej animacji przekazać. Byłem w, na zestawie trzecim z konkursu polskich filmów krótkometrażowych no i tutaj akurat bardzo fajnie trafiłem, dlatego, że w pośród filmów nagrodzonych znalazły się aż dwa filmy z tego zestawu i absolutnie się nie dziwię, że one zdobyły laury, tutaj nagrodzone filmy to było Can You Hear Me? oraz zdobywca srebrnego animusza czyli Film rozdarcia, świetny film, bardzo wysoko ja też go oceniłem, ale całościowo ten zestaw bardzo do mnie przemawiał i też ucieszyłem się, że chociażby ponownie miałem okazję zobaczyć pantarej Heleny Stańczyk, który to film widziałem pierwszy raz na pokazie walk w klatkach w zeszłym roku. Teraz konkursowo, no i na tym pokazie, na tym seansie były dwie twórczynie, bo była to właśnie Helena Stańczyk i bodajże była również to Marta Michale, Michalik, przepraszam, i po sensie była okazja też porozmawiać z twórczyniami, to jest zawsze bardzo fajna i bardzo cenna rzecz na animatorze, sympatyczna rozmowa i przyjemne zaskoczenie, no bo wchodząc na ten seans nie wiedziałem, że będzie też okazja z twórczyniami porozmawiać i w w zasadzie jeżeli chodzi o sekcje konkursowe to by było, jeżeli o mnie chodzi wszystko, no bo ja na pozostałe seanse już nie dotarłem. O jury mogę powiedzieć co nieco przy okazji kolejnej dużej sekcji na animatorze także już można powiedzieć klasycznej sekcji czyli retrospektyw, no bo grono autorów i autorek twórczyń, twórców, którzy zasiadali w jury konkursów, no pokrywało się oczywiście także z gronem osób, których retrospektywy mieliśmy okazję zobaczyć. I tak w konkursie polskim w jury zasiadała Rose Bond, Dante Rustaw i Mike Hollingsworth O Rose Bond i Mike Hollingsworthie to zaraz Wam co nieco więcej opowiem. A z dużych nazwisk to można było też w międzynarodowym konkursie krótkometrażowym być ocenianym przez Yoshimi Itazu chociażby, a w konkursie pełnometrażowym przez Gezem Tota, czy Weronikę Płaczek, także no, to jest na pewno zacne, zacne grono twórczyń i twórców, nie będę wymieniał tutaj wszystkich już zaangażowanych w konkursy, skupiłem się w sumie na twórcach i twórczyniach których retrospektywy widziałem no bo animator tak jak to w, też w poprzednich latach bywało jeżeli gości zaprasza, no to przeważnie wokół nich jest kilka różnych form aktywności, oni mogą brać udział w jakichś wydarzeniach towarzyszących, jak na przykład mamy jakieś konkursy rysowania na żywo, czy animator Late Show, czyli to jest taki, no już, no chyba nie, nie boję się użyć tego słowa, kultowy pokaz, spotkanie właśnie z twórcami z rozmową na żywo. A do tego mamy pokazy filmów czy seriali danych twórców, oraz spotkania w ramach masterclass. No, i jeżeli chodzi o retrospektywy, to sytuacja z mojej strony w tym roku wyglądała tak, że spotkałem się z Mikeiem Hollingsworthem ale nie przy okazji e, jego pokazu, bo Jacka Horsemana który to pokaz e, rozsprzedał się jak świeże bułeczki e, a byłem na seansie zatytułowanym Epic Inside Mike Shorts e, był tam sam Mike Hollingsworth e, zresztą ze swoim synem który mu w Poznaniu e, towarzyszył e, i był to e, teraz zaskakujący co fantastyczny pokaz e, e, poczucia humoru, mieliśmy okazję zobaczyć e, dużo różnych rodzaju krótkometrażowek, od jakichś po prostu mikroskopijnych kilku, kilkunastosekundowych żartów po krótsze filmiki, aż w końcu po chociażby skasowany z Netflixa serial, przy którym Mike Hollingsworth pracował, czyli taki serial animowany, interaktywny. Tutaj można było zobaczyć jedno przejście z całego tego filmu. I Hollingsworth okazał się fantastycznym gościem z, ze świetnym poczuciem humoru. On się trochę zachowywał i, i ta rozmowa z nim to wyglądała jak rozmowa z Gwiazdą Broka bez mała. Świetny, świetny pokaz. Udało mi się także spotkać i uczestniczyć w qa z Yoshimim Itazu. To jest twórca, który no pracował przy wielu, wielu ważnych filmach, czy, czy współpracował z wieloma ważnymi twórcami, jak chociażby m.in. ze słynnym Satoshi Konem, przy którym pracował przy serialu Paranoia Agent i przy okazji Papriki. I między innymi y Yash Yoshimi Tazu można było właśnie przy okazji seansu papryki spotkać. Ponownie seans, który się po prostu wyprzedał jak świeże bułeczki. Jeżeli ktoś się na paprykę na kinowym ekranie nie załapał, to retrospektywa Satoshi Kona będzie dostępna na festiwalu Oktopus. Bogusia już sobie ostrzy zęby i wy też możecie, bo będzie pokazywana tam m.in. paprika, ale także ojcowie chrzestni z Tokio i Perfect Blue. Ale Yoshimi Tazu, ja też miałem okazję oglądać w pokazie jego pełnomatrażowego filmu, bo on odpowiadał za The Concierge. Film, który animator pokazywał w ubiegłym roku i to był film, który bardzo mi się podobał. Ja tak jak wspomniałem, na papikę nie dotarłem, ale byłem znów na pokazie krótkich metraży i tam mogliśmy zobaczyć Pigtails, jego Film autorski oraz dwa odcinki seriali Welcome to the Ballroom oraz dziewiąty odcinek, dziewiąty segment z Paranoia Agent. No i Yoshimi Tazu też okazał się interesującym rozmówcą w zupełnie, o zupełnie innym temperamencie niż Mike Collinsworth. Który dał nam wgląd tutaj w pracę nad anime, czy to u boku właśnie Satoshi Kon'a, czy nad swoimi autorskimi dziełami. Opowiadał czym się różni, nie wiem, praca przy serialu, od pracy przy filmie. Opowiadał o swojej drodze twórczej, o tym jak w zasadzie jako osiemnastolatek rzucił szkołę, aby zająć się animacją. Ale także trochę odniósł się do kwestii AI i to w interesujący, taki nietuzinkowy sposób, bo wcale nie jednoznacznie krytycznie jakby można było oczekiwać po twórcy seriali animowanych, a sam pokaz bardzo udany, ten jego film Pigtails, to był taki bardzo ciepły, humorystyczny film, który tak się przynajmniej zaczynał, a podryfował w kierunku jakiegoś nietuzinkowego postapo, świetna rzecz, no a dwa odcinki seriali, no to parano no agent serial pod kierunkiem Satoshi kona, serial kultowy ja go, przyznam się, nie widziałem ale ten odcinek zdecydowanie zachę zachęcił mnie, aby ten serial nadrobić, więc nie wykluczam, że w przyszłości o tymże serialu jeszcze w Konglu usłyszycie, a pomiędzy tymi filmami był pilot pierwszy odcinek Mangi, czy anime raczej Welcome to the Ballroom, o tancerzach tańca towarzyskiego i był to przekomiczny, przesympatyczny odcinek i dowód na to, że anime może być po prostu na dowolny temat i w rękach dobrych twórców będzie się to sprawdzało. Miałem okazję uczestniczyć także na pokazie w ramach retrospektywy Rose Bond, kanadyjskiej kanadyjskiej twórczyni, której to widziałem sens także krótkich metraży, bo ona prezentowała także swoje filmy wiarowe, ale ja na sekcję wiarową w ogóle w tym roku nie dotarłem. No i to był pokaz bardzo nietuzinkowy bo w interesujący sposób pokazywał drogę twórczą artystki bo mieliśmy okazję zobaczyć jedne z pierwszych jej filmów, filmów które powstawały w bardzo oryginalnej technice bo one były malowane na taśmie filmowej aż po jej już dużo późniejsze dzieła, w tym dzieła pokazy z chociażby 2008 roku, jakim to filmem był Electroflux. I ponownie, bardzo ciekawy seans, rozpięty i formalnie, i tematycznie, bo Rose Bonds z jednej strony prezentowała filmy z takiej celtyckiej trylogii, gdzie dostawaliśmy filmy bardzo mocno no, takie w duchu feministyczne, ale opierające się właśnie na celtyckich legendach, a z drugiej strony już właśnie kino bardziej nowoczesne, robione w formule animacji 3D, często z wątkami autobiograficznymi. Bardzo interesujący pokaz, bardzo interesująca rozmowa z twórczynią no i jeżeli chodzi o, o retrospektywy to miałem okazję brać udział jeszcze w dwóch pokazach byłem na seansie krótkich metraży Gezy M. Tota jest to węgierski twórca, który był nominowany do Oscara za swój film krótkometrażowy Maestro, który można było zobaczyć między innymi w ramach tego pokazu zresztą to był też bardzo różnorodny seans, dlatego że w tym przypadku um, mieliśmy um, rozpięcie ocy takich krótkich przerwników, które Gezem Tot robił dla komercyjnych telewizji, między innymi dla telewizji, telewizji muzycznej Viva w latach 90. czy na początku lat dwutysięcznych. I to, wiecie, były często bardzo humorystyczne, nieco pikantne, czy okraszone czarnym humorem, szorciki na dosłownie kilka sekund. I tych widzieliśmy kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt, a do tego mieliśmy okazję zobaczyć kilka jego filmów autorskich znów utrzymanych w różnej technice no i to znów była świetna rozmowa też po seansie z twórcą, który jest wykładowcą akademickim, który pracuje w ramach swojego studia własnego, tak żeby być twórcą absolutnie niezależnym bardzo ciepła rozmowa ponownie ciekawe i nietuzinkowe podejście do sztucznej inteligencji do kwestii kwestii właśnie mm, komercyjnych i mm, artystycznych bardzo wam polecam jeżeli nie widzieliście shortów GZM Tota, bo, bo to są naprawdę interesujące rzeczy a do tego na scenie quadru, ale na tym nie byłem, prezentowano zestaw odcinków jego serialu Mitch Match który z kolei wywodził się z jego filmu krótkometrażowego Matches, czyli zapałki i to jest film świetny, bo przede wszystkim no, budzi podziw technika, którą tu Tutaj twórca zastosował, no bo widzimy film, który jest zrobiony dosłownie z, z zapałek i no, to najlepiej zobaczyć, żeby zrozumieć jak to jest nietuzinkowa i fajna rzecz. I ostatnią z retrospektyw, na której ja byłem, nie ostatnia w ogóle, bo jeszcze była retrospektywa Roberta Sahan-Kiantasa, to jest twórca ormiański, ale na ten zestaw nie dotarłem to na co dotarłem to był pokaz filmów Emmy Calder Brytyjki który to pokaz okazał się bardzo nietuzinkowy tutaj gościem nie mogła być sama Emma Calder, która niedawno zmarła, gościliśmy jej rodzinę, jej męża i dzieci, sama rozmowa była bardzo inna od rozmów z twórcami, bo ona miała taki charakter bardziej rodzinny bardziej intymny, no, zupełnie inne wrażenie z tego Q&A, nie z tych wcześniejszych, ale bardzo interesujące. Natomiast sam zestaw filmów, no to było coś, co mnie osobiście dosyć mocno zadziwiło, bo akurat tak mi się ułożyło, że ja byłem na sensie najpierw Rose Bond, która była bardziej taka eteryczna, nie wiem emocjonalna jakoś tam romantyczna może nawet bym powiedział, a Emma Calder kojarzyła mi się i w stylu takim bardziej brudnym, chropowatym i w treści bardziej z jakąś taką, nie wiem, wręcz punkową energią, co już było widać na przykładzie jej pierwszej animacji, bardzo niegrzecznej piosenki irlandzkiej, którą ona zilustrowała. Oglądaliśmy też kilka odcinków z jej serialu Random Person bardzo mocno takich humorystycznych ale często o wisielczym poczuciu humoru a tym co dostawaliśmy w ramach końcowych elementów tego pokazu, to był film, jej w zasadzie ostatni w pełny ukończony film Beware of Trains robiony przy współpracy z BFI no i to był dla mnie zaskakujący sens, bo jak wiecie ja wypatruję horrorowych smaczków i horrorowych trendów, a w zasadzie Beware of Trains to jest pełną gębą horror, no i to było duże zaskoczenie, bo tak naprawdę jakbyśmy zobaczyli ten film chociażby w sekcji koszmarynek, o której jeszcze też za chwilę opowiem, no to absolutnie absolutnie nie byłbym zaskoczony. Kolejną sekcją ja tak będę przechodził sekcjami a nie tak jak to mi się dniami układało była polska animacja. Tutaj dostaliśmy kilkanaście różnych wydarzeń bo mieliśmy pokazy mistrzów polskiej animacji oraz rotamina z polskich archiwów. Dodatkowo było spotkanie wokół książki poświęconej animacji w Polsce i także kolejna edycja pokazu walki w klatkach. No, no i jak pamiętacie, być może moją relację z minionego roku Walki w klatkach to był pokaz, który mnie wtedy zachwycił. Jeżeli nie wiecie, czym są Walki w klatkach, jest to pokaz animacji studentów łódzkiej szkoły filmowej. W tym roku tutaj za selekcję odpowiadał Marcin Podolec oraz Kacper Zamarło, ale Kacper Zamarło w tym roku nie było. Była za to jedna z twórczyń, natomiast niestety ten pokaz nie miał swojej setlisty, więc nie pamiętam nazwiska jej, za co przepraszam, ale sam pokaz był świetny. Po pierwsze, moim zdaniem ta scena w pasażu Quadro wypadła bardzo dobrze, bo mieliśmy profesjonalny taki diodowy ekran który dawał świetny obraz, dobre nagłośnienie, a do tego daszek, który zasłaniał nas przed deszczem, co miało znaczenie, bo w trakcie seansu przeszła nad miastem potężna burza sam pokaz bardzo interesujący chociaż nie ukrywam, że miałem lekkie obawy, kiedy zobaczyłem, że tytuł tegorocznej edycji to Good Vibes Only, czyli dostaliśmy zestaw mocno komentarzowy a ja z komedią mam w sumie duże problemy, ale ten zestaw mnie i nie tylko mnie, sądząc po reakcji publiczności, Naprawdę rozbawił, świetny pokaz i stwierdziłem w sumie, że jak może to dla mnie nie byłby oczywisty wybór, to zaprezentowanie setu komediowego w 2025 roku, kiedy tyle różnych niepokojów wokół nas, no to naprawdę była świetna inicjatywa i zakończona pełnym sukcesem. Kolejne powracające sekcje to sekcje kryształy anime oraz panorama. I obydwie te sekcje prezentowały filmy pełnometrażowe. W ramach kryształów anime można było zobaczyć koreański Your Letter. Zresztą tak jak dyrektorka artystyczna Adriana Pordeus wspominała w trakcie jednej z wprowadzeń do seansu animator ma zamiar y, szerzej współpracować właśnie z y, Koreą Południową, więc liczę na to, że y, kolejne animacje z tego kraju będą prezentowane. Mówię kolejne, bo Inną animacją z Korei był Król Świn, a także mieliśmy premierę polską All You Need Is Kill, anime, które możecie kojarzyć z mangi oraz z filmu z Tomem Cruzem sprzed paru lat i Emily Blunt. Czyli znaczy ja, ja bym nawet powiedział może Emily Blunt i Tomem Cruzem, ale nie wchodźmy w to. Prezentowano także w ramach tej sekcji komada E Whiskey Family, i ja niestety akurat w tym roku nie dotarłem. Kolidowało mi to z innymi pokazami, także nie wypowiem się o jakości tych filmów, ale z tego, co do mnie docierało, no to zgarniało one raczej wysokie oceny. Natomiast w sekcji... Panorama, prezentowane były Dandelius Odyssei, Dmuchawce, Death Does Not Exist i to były dwa filmy prezentowane, tak powiedziałbym, w standardowych godzinach. Ja widziałem Death Does Not Exist. Film który mnie zostawił trochę rozdartego, bo on był pod, pokazywany, jeżeli ja dobrze pamiętam, na festiwalu w Cannes. I on był dla mnie bardzo interesujący od strony formalnej, bo wizualnie styl graficzny tutaj kanadyjskiego twórcy Felixa Dufoura La Perrier. On przywodził mi na myśl obcowanie z czymś utrzymanym w takich, nie wiem, realiach antycznych. Natomiast fabularnie ja mam spore wątpliwości, dlatego że mam wrażenie, że ten film był niepotrzebnie przegadany, bo ta historia w sumie w warstwie znaczeniowej i symbolicznej, no chyba, że ja czegoś nie zrozumiałem, co dopuszczam jak najbardziej, wydaje mi się dosyć prosta i nawet niekoniecznie odkrywcza, przy czym samo to w sobie nie byłoby złe, ale film był w mojej ocenie dosyć przegadane, bo te postaci po prostu cały czas gadały. Eee, śmiałem się, bo, bo po tym sensie byliśmy na pokazie shortów eee, właśnie Yoshimi Itazu i tam w Pigtails on pokazywał bardzo dobrze, jak właśnie możne, można działać w myśle zasady show don't tell, czyli właśnie wykorzystując tylko techniki animowane, eee, nie wiem, dźwięk, ruch itd., itd. i tak za, dalej, i zaufać się widzom, że oni ogarną, co się tutaj dzieje, no w Death Does Not Exist raczej stawiała na zalanie nas tutaj dialogami no ja średnio oceniam akurat ten film, ale co ciekawe mieliśmy także tutaj sekcję nocnych pokazów, w tym między innymi pokaz, na którym ja właśnie byłem bo tutaj dostaliśmy filmy Endless Cookie oraz Journey of the Shadows których nie widziałem oraz The Pig That Survived fo Foot and Mouth Disease także południowo-koreański film i był to tytuł, do którego wprowadzała Adriana Prodeus i o którym ona wspomniała, że był to film na który ona postawiła trochę wręcz swoją karierę pół żartem, pół serio dlatego, że jak sama wspominała na festiwalu filmowym Vanessie na takim nocnym pokazie to w zasadzie cała sala wyszła. Do końca seansu zostały trzy osoby i ja z jednej strony jestem w stanie to zrozumieć, bo jest to film dosyć dziwaczny i przede wszystkim z bardzo mocnym, bardzo brutalnym, naturalistycznym otwarciem, bo on skupia się na historii żołnierza koreańskiej armii, który dezerteruje po tym jak zabił jednego ze starszych kolegów czy, czy oficerów oraz o świni, która przetrwała pryszczycę a raczej przetrwała likwidację całego stada świń właśnie w związku z pryszczycą no i świnia chce stać się człowiekiem a człowiek upodlony chce się stać świnią czy, czy potworem, czy zwierzęciem. No i widzimy to bardzo, bardzo dosłownie. I no, ja uważam, że to był bardzo interesujący pokaz i sygnalizowałem to w krótkiej rozmowie mojej z panią dyrektor, ale chcę, żeby to też wybrzmiało publicznie. Uważam, że festiwale filmowe muszą stawiać na tego rodzaju kino nieoczywiste, trudne w odbiorze, bo wydaje mi się, że ludzie raczej nawet może nie tyle byli przygotowani na to co ich czeka bo trudno było być przygotowanym na to co dostaliśmy ale wiedzieli że to będzie kino trudne i ludzie takich seansów oczekują z, seansu, z tego co widziałem raczej nikt nie wyszedł ludzie byli zadowoleni i raczej oceny były wyższe niż chociażby wzmiankowanego przed chwilą Death Nost Exist z tego co słyszałem po ludziach wychodzących z kinowego seansu a ten film że nie dość że był interesujący koncepcyjnie i fabularnie to on był też y, świetny pod kątem animowanym dla mnie jest aż niewiarygodne, że to jest w zasadzie dzieło jednego twórcy, dla którego też animacja no to nie jest coś, co jest jego chlebem powszednim bo z tego co Adriana Prodeus wspominała no to jego twórcą jest chyba barista z zawodu także no, imponujący był ten film wizualnie no i też dla mnie to jest kolejny przykład ciekawego koreańskiego kina bo rozmawialiśmy z, przy okazji podsumowania... Festiwalu Pięć Smaków o e, zabójczym romansie, e, chociaż te filmy są skrajnie różne i to, żeby to jasno wybrzmiało, to e, ja mam wrażenie, że one są dosyć podobne w e, pewnym podejściu do e, materii filmowej, do materii fabularnej, bo obydwa m, biorą bardzo nietuzinkową formę, e, bardzo odjechane pomysły, aby opowiedzieć o e, jak najbardziej palących i żywych i e, obecnych w koreańskim społeczeństwie i e, nie tylko problemach, no co jest na pewno właśnie interesujące i zasługujące na pochwałę. Także jeszcze raz więcej takich zaskakujących pokazów poprosimy. Animator to także sekcja filmów dla dzieci. W zeszłym roku na kilku tych filmach byłem, w tym roku niestety nie, więc nic Wam o niej nie powiem. Sygnalizuję tylko, że tradycyjnie jest to taka sekcja, która, no, bez której animator nie może się odbyć. Dla mnie super, bo to pokazuje, że właśnie mamy jakieś odjechane filmy skupione na produkcjach dla dorosłych, ale mamy także rzeczy dla najmłodszych, czyli można się wybrać na jakieś sensy całą rodziną. Duże brawa za to. No i przejdę do sekcji pokazów specjalnych i wydarzeń specjalnych, których nawet wszystkich nie będę wymieniał, bo tychże było mnóstwo ja zdecydowałem się na kilka z nich, więc Opowiem pewnie o nich coś więcej, ale zacznę od takich, które też się wyróżniały, a na które nie dane mi było dotrzeć, a które naprawdę budziły albo mój uśmiech, albo szczery podziw, że udało się coś takiego zorganizować i że ktoś w ogóle na coś takiego wpadł. Jednym z takich wydarzeń było, był pokaz serialu „Było sobie życie” kultowego dla dzieciaków z lat 80. i 90. serialu animowanego o ludzkim organizmie. i co ważne, na tym pokazie odbyło się także spotkanie z twórcami. Bardzo żałowałem, że nie mogłem być. Myślę, że to musiało być coś i zobaczyć było sobie życie w kinie, które, którym jako sztyl po prostu zajadałem się, że się tak wyrażę kolokwialnie, no to musiało być coś dużego. W ramach pokazów specjalnych mieliśmy między innymi pokaz fantastycznego Pana Lisa z rozmową z Joe'em Holmanem i jest to człowiek, który jest zeszbiarzem, projektantem lalek i który między innymi pracował właśnie przy Fantastycznym Panu Lisie, ale także chociażby przy Gniejącej Pannie Młodym i przy Franken -Winie. Też z tego co wiem, to ten pokaz po prostu wyprzedał się jak świeże bułeczki. Do Dodatkowo odbyły się między innymi dwa yy, pokazy specjalne, które z dwóch różnych powodów mnie zachwyciły. Była to kolejna edycja koszmarynek, edycja trzecia, przy czym druga na Animatorze, bo jedną mieliśmy przy okazji Halloween 2024 no i mam szczerą nadzieję, że Tessa Moldmilewska, która odpowiada za kuratorowanie tego pokazu, zdecyduje się wespół z ekipą animatora Estrady i Kinamuza, aby ponownie koszmarynki w tym roku na Halloween nam sprzedać. To był kolejny z wyprzedanych wypełnionych po brzegi pokazów. Świetny pokaz, nie wiem czy nie najlepszy z tych, które widziałem. Bardzo różnorodny i formalnie i tematycznie od rzeczy takich utrzymanych w bardzo takiej animowanej, przerysowanej konwencji poprzez jakieś humorystyczne odcinki, bo dostaliśmy chociażby trzy segmenty serialu Dog Judo po prostu absurdalny i prześmieszny czy równie absurdalny i prześpieszny Vegan Mayo po kapitalne filmy jak My Wonderful Life. Bardzo zabawny singapurski tytuł jak śmiałem się po seansie w duchu. Jestem ciekaw ilu rodziców będących na seansie bardzo empatyzowało z główną bohaterką. Czy... Oczniak Małgorzaty Wowczak absolutnie fantastyczny film zrobiony w jakiejś takiej specyficznej technice, bohaterem jest w zasadzie grzyb i po prostu to jak my widzieliśmy jak ta grzybnia rośnie, pochłania jakieś kolejne organizmy, elementy jak się rozwija i tak dalej to był jeden z takich pokazów, które ja wręcz czułem, jak ktoś ma taką dużą wyobraźnię czuciową, to pomimo to, że to teoretycznie nie było jakieś, nie wiem, hardkorowe żydliwe. to robiło niesamowite wrażenie na ekranie, fantastyczny pokaz. No i jako jeden z moich ostatnich seansów na animatorze wybrałem się na pokaz krótkich metraży takiej grupy ekipy kolektywu artystycznego, medialnego Total Refusal. Mieliśmy pokaz kilku filmów, sześciu konkretnie, oraz Q&A, czy, czy w zasadzie bardziej rozmowę z dwojgiem twórców z tego kolektywu. Ja powiem szczerze, kompletnie nie wiedziałem, czego się spodziewać idąc na ten seans, ale wybrałem go właśnie trochę w takim kluczu, jak często wybieram rzeczy na animatorze, czyli żeby się zaskoczyć, żeby zobaczyć coś, czego no, po prostu nie będę miał okazji pewnie nigdy więcej zobaczyć albo spotkać się z twórcami, których nigdy więcej nie będę miał okazji spotkać. Mówię, nie wiedziałem, czego się spodziewać, bo z jednej strony zapowiedź była dosyć enigmatyczna, a tyleż enigmatyczna, co może nawet bym powiedział trochę pretensjonalna, bo y, w zapowiedzi było, że Total Refusal to pseudomarksistowska medialna partyzantka. No nie wiem, jakoś nie, nie, nie przemawia to do mnie. A y, mówię, że nie wiedziałem też się, z czego się spodziewać od tej strony formalnej, bo y, było y, w zapowiedzi y, określone, że to są twórcy, którzy wykorzystują silniki gier wideo i gry wideo, aby tworzyć swoje autorskie filmy no i sprawdziło się to zadziwiająco dobrze dla kontekstu ja wam opowiem jak dwa takie filmy wyglądały z tych sześciu mieliśmy tutaj na przykład Oper Operation Janewalk który to film był zrobiony bodajże na bazie Tom Clancy The Division to jest shooter sieciowy a twórcy wykorzystali tęże grę aby oprowadzić wiceczkę po Nowym Jorku, no bo wyszli z założenia, że Nowy Jork jest tak idealnie i tak doskonale odwzorowany w tej grze, że właśnie chcą to zrobić. I na Q&A później opowiadali o tym, że podobne filmy mają, nie wiem, z Assassin's Creed'em na przykład, no bo fascynuje ich po prostu właśnie to, jak twórcy czasem odwzorowują detalicznie, nie wiem, świat, realia historyczne i tak dalej, a na przykład gracze nie mają możliwości się chociażby tym specjalnie delektować, bo, bo nie wiem, bo rozgrywka ich od tego odciąga, tak? Innym przykładem filmu to było Hardly Working, który się skupiał z kolei na postacie NPC z gry Red Dead Redemption 2 i to był taki film, który pokazywał nam jak postacie w tej grze takie właśnie poboczne spędzają sobie dzień od wschodu słońca aż do zachodu słońca bardzo nietuzinkowa rzecz i tak jak nie wiedziałem czego się spodziewać tak zrozumiałem, że to jest naprawdę interesujące modus operandi który sobie ci twórcy wybrali no bo wykorzystują silniki gier do opowiadania o kwestiach, nie wiem, politycznych, społecznych. No tutaj na przykład dobrym przykładem był Kinderfilm, film, w którym bohater jeździł po świecie gry. Ja nie pamiętam, czy w tym przypadku to było GTA 5, ale to jest nieistotne. Jeździł po świecie gry i zastanawiał się, czego brakuje, a brakowało dzieci. I tak jak w wielu przypadkach bywa na sensie, od razu zacząłem kminić, że w sumie ciekawa forma czy, czy ciekawy sposób, aby zilustrować duży problem z demografią, który także my w Polsce przecież widzimy. No ale highlightem tego pokazu była rozmowa. Rozmowa, która najpierw miała miejsce na sali kinowej, a jako, że musiał się zaczynać kolejny seans zaraz, no to w małej grupce jeszcze z twórcami, z prowadzącymi właśnie między innymi także z dyrektorką artystyczną, tam z osobami jeszcze z festiwalu. W kilka osób dosłownie jeszcze rozmawialiśmy, nie wiem, tam z 30 minut z chłopakami z kolektywu. Bardzo interesująca rozmowa. I ja was zachęcam, żeby sobie pracę tego kolektywu pooglądać, bo oni wiele filmów mają na swojej stronie internetowej. To są naprawdę bardzo, bardzo interesujące nie tylko od tej strony formalnej, ale także od tej strony treściowej wydarzenia. No i w zasadzie z takich rzeczy, na których ja byłem, to pomału wszystko, przechodząc jeszcze przez rzeczy takich, których nie odwiedziłem, a które warte są odnotowania, to znowu były obecne gry wideo, mieliśmy tutaj m.in. pokaz Game Jamu wokół hasła programowego mieliśmy szereg wydarzeń specjalnych właśnie na, kradro, na quadro tych plenerowych były koncerty, były, był pokaz filmów jednominutowych były różnego rodzaju spotkania autorskie czy wydarzenia w klubie festiwalowym no a na zakończenie całego animatora ja i nie tylko ja, bo to był w zasadzie ostatni pokaz festiwalu, brałem udział w koncercie w pokazie filmu Blood T and Red String był to w zasadzie taki surrealistyczny horror, baśń może dla dorosłych, Christine Cegawskie, który był prezentowany z muzyką na żywo Zuzy Wrońskie i Mai Laury. No, i to było doświadczenie, bo sam film to był naprawdę wyjątkowy seans. Taki utrzymany w takiej konwencji filmu lalkowego, kukiełkowego, robiony właśnie autorsko, chałupniczo przez twórczynię i to się oglądało trochę przez to, że to jest historia skupiona na myszach i jakichś, nie wiem, innych zwierzętach żabkach, szczurach, ptaszkach czasem skrzyżowanych z ludźmi co jeszcze pogłębia uczucie jakiejś takiej niesamowitości w oglądaniu tego seansu ale przez to właśnie wokół czego to się kręciło to ja miałem poczucie, że to jest jakieś takie o czym szumią wierzby na jakimś po prostu totalnym kwasie a koncert twórczyń, czy ten soundtrack też był niesamowity, bo nie wiem czy kojarzycie dokonania takiego zespołu Nurse With Wound bardzo takie często industrialne, jakieś takie niesamowite przesterowane, bardzo to było takie szalone, niesamowite ale też bardzo dobrze pasowało do seansu, no, no to był taki seans doświadczenia, to jest naprawdę Coś, jeżeli uczestniczy, uczestniczyliście w tym pokazie, to na pewno on zostanie z Wami na długo. Zresztą, co ciekawe, jak zaczął się seans, to po paru minutach z jednej strony kilka osób wyszło, a z drugiej strony przez to, że to właśnie było w centrum Starego Rynku, ludzie cały czas się kręcili. Ja widziałem, że i to moja żona, z którą byłem na tym seansie, też o tym wspominała, że Niektóre osoby przystanęły tylko na chwilę, nawet w trakcie po prostu już trwania seansu i zostały do samego końca, także to też pokazuje, pokazuje że no to przykuwało uwagę. No a także jeszcze na uwagę zasługują dwa elementy festiwalu. Po pierwsze kolejna edycja Animator Pro, czyli takiego spotkania pokazów branżowych i to jest na pewno coś interesującego właśnie z perspektywy twórców. No a do tego po raz kolejny na Animatorze można było udział, wziąć udział w warsztatach i tutaj między innymi to były warsztaty Narysuj Mangę, oraz bardzo interesująca inicjatywa. Można było także wykupić sobie udział w warsztatach tworzenia animowanych horrorów i... Efektem tychże warsztatów był trailer koszmarynek, który był pokazy przed seansem, pokazywany przed seansem. Koszmarynek w kinie Muza. Bardzo udał się ten trailer, więc myślę, że to tylko pokazuje, że chyba te warsztaty musiały być bardzo udane. No i myślę, że jeżeli byłbym uczestnikiem takich warsztatów, no to na pewno bym się cieszył i bym był dumny, że moja praca była prezentowana na, na kinowym ekranie. Świetna inicjatywa, bo to, wiecie, to są rzeczy takie, które są bardzo, powiedziałbym, dla niewielkiej grupki, niewielkiej grupki osób, czy uczestników z oczywistych względów, ale super, że mają miejsce, super, że animator tak naprawdę z roku na rok się rozwija, ekipa festiwalowa tutaj pod kierunkiem dyrektor artystycznej Adriana Prodeus cały czas szuka nowych kierunków i geograficznych i nowych pomysłów. Rewelacyjna sprawa. No i widać, że to się przekłada na chyba sukces całej imprezy, dlatego że widziałem bardzo wiele pokazów wyprzedanych po prostu podkorek, pełnych sal, zadowolonych widzów. Karnety na festiwal wyprzedały się już na kilka dni przed rozpoczęciem festiwalu. No i ja wam powiem, że to była fantastyczna edycja. Ja już pod koniec byłem nieco zmęczony, no bo to, to był długi festiwal i jednak dwa, trzy czasem, czasem jeden film dziennie, kiedy jeszcze ma się mnóstwo innych obowiązków, no to było to naprawdę intensywne przeżycie, ale no to była też duża przyjemność. W tym roku wyjątkowo dużo miałem okazję zaliczyć spotkań z różnego rodzaju twórcami twórczyniami pokazów właśnie specjalnych. To jest zawsze coś poznać takich artystów, którzy mają bardzo różne podejście do animacji, do filmu, do, do sztuki w ogóle. Retrospektywy często dają nam wgląd właśnie w ich warsztat od początku i, i, i tak jak się rozwija. Co dla mnie jest ważne, co ja zawsze chwalę, co zawsze podkreślam, także chociażby w przypadku Festiwalu Pięć Smaków, bardzo cenię sobie, jeżeli są wprowadzane i także jest tak na animatorze, gdzie w zasadzie do większości pokazów tych kluczowych mamy wprowadzenie albo mamy właśnie jakieś Q&A czy rozmowę z kimś z twórców. To jest cenne, no bo no nie czarujmy się, festiwal pokroju animatora, który prezentuje właśnie filmy animowane, często filmy krótkometrażowe, często dzieła twórców, którzy nie są znani szerszej publiczności, to czasem ważne jest, żeby nadać takiemu seansowi kontekstu, żebyśmy my jako widzowie, którzy trafiamy na ten seas też wiedzieli z czym mamy do czynienia, a w zasadzie tutaj do, to, to prowadzenie też było bardzo udane. Większość tych wydarzeń odbywała się co prawda w języku angielskim, ale nie dlatego, że było to tak ekskluzywne, poza kilkoma chyba tylko wydarzeniami, które były oznaczone jako tylko po angielsku, to tak naprawdę większość tych wydarzeń, czy pokazów, czy prelekcji wprowadzeń mogło się odbywać także po polsku, ale sala raczej tego nie oczekiwała. No i tak jak mówię, ja już opowiadam wam o animatorze długo, a mam poczucie, że pewnie i o czymś zapomniałem i na pewno nie opowiedziałem o wszystkim no bo po prostu przy tej skali imprezy o wszystkim powiedzieć nie sposób. Ja jestem bardzo zadowolony z tej edycji naprawdę dużo fantastycznych pokazów, tak naprawdę nie wiem, z jeden może lekki nie wypał w postaci śmierć, śmierci, która nie istnieje, przy czym wiecie, to jest też ciekawe właśnie z obcowaniem z tak nietuzinkowymi filmami, że pomimo tego, że ja bym tego filmu wam absolutnie nie polecił, to ja też nie uważam, że jego sens był czasem straconym, bo to była na pewno coś takiego, czego już pewnie nigdy w życiu w takiej technice, w takiej formule nie zobaczę. No i ja liczę, że po wejściu animatora w pełnoletność no to kolejne edycje dostarczą nam znowu fantastycznej porcji wrażeń. No tak jak mówię sprawdziła się ta edycja i na poziomie lokalowym i po poziomie przygotowania całej ekipy pewnie tutaj na ręce Adriany Prodeus i całej dużej ekipy animatora której tutaj nie będę wymieniał można by składać gratulacje tak udanego wydarzenia. No i mam nadzieję też, że właśnie ten duży sukces takich nietuzinkowych pokazów jak chociażby Świni, która przetrwała pryszczyce czy wspomnianych Koszmarynek, no to będą przekonywały tutaj ekipę festiwalu, że warto stawiać także na takie seanse, że to jest coś, co można sprzedać i co nawet jeżeli nie wiem, może budzić kontrowersję, no to, że będzie budziło także Zainteresowanie publiczności. Także cóż, ode mnie na dzisiaj to wszystko. Edycja 18, animatora. Zakończona, ja teraz trochę będę odpoczywał, no i myślę, że za czas jakiś usłyszycie u nas o kolejnym festiwalu, pewnie będzie to Oktopus oczami Bogusi, a za, dzisiejsze, za wysłuchanie dzisiejszej audycji dziękuję Wam bardzo, jeżeli mieliście okazję wziąć udział w Animatorze, to koniecznie podzielcie się swoimi wrażeniami, swoimi opiniami, co Was zaskoczyło, co Was zachwyciło, czy ewentualnie trafiliście na coś, co Wam się podobało mniej. No, i mam nadzieję, że spotkamy się na festiwalu za rok. Dzięki, do usłyszenia. Cześć.